Jeszcze myśli biegają wokół rozmów, wokół jeszcze czegoś tam, ale już spróbujmy nasze myśli nakierować we właściwą stronę, w stronę naszego Boga. Chwała Bogu. Myślę, że to jest dobry zwyczaj, jak się wie, że są goście, żeby ich przywitać, także witam gości, którzy są u nas gośćmi, a szczególnie tych, którzy są pierwszy raz, żeby się czuli tutaj przywitani, mile widziani. Otwórzmy list do Filipian, drugi rozdział. Będę czytał od pierwszego do piętnastego wersetu. Roman tu z przodu są miejsca. Skoncentrujmy się na tych słowach. Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha,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 i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie. Jakie myśli pojawiają się, gdy czytamy te słowa? No myślę, że tutaj jest kilka, kilka wątków, że tak powiem. No i to nie będzie kazanie wielominutowe. Także nie jestem w stanie dotknąć wszystkiego. Ale podzielić się kilkoma myślami. I czy kiedykolwiek zadaliśmy sobie to banalnie proste pytanie w jakim celu są zapisane te różne pouczenia, zachęty Zakazy, nakazy. Myślę, że, że chyba tak, bo bez tego to w ogóle byśmy byli jak dzieci we mgle. Jeśli zadaliśmy sobie to pytanie, to odpowiedź jest moim zdaniem, moja odpowiedź jest taka, żebyśmy zrozumieli, co jest napisane do nas, dla nas, i jeśli pójdziemy dalej, a powinniśmy, to powinniśmy badać siebie w świetle tego, co tutaj jest napisane, czyli jedną rzeczą jest usłyszeć coś, drugą rzeczą jest zbadać, jak ja, jak ja to praktykuję, jak odnoszę się do tego słowa. Bo może być taka historia tragiczna, że ktoś zna wręcz na pamięć Biblię, ale nie ma przemiany serca, nie ma w życiu tej osoby tego, co tu jest napisane i, i tego nie widać. Także oby nikt nie był z nas w takim miejscu, że zna Boże Słowo, a to Słowo nie przemienia go. I na co chciałem zwrócić uwagę, yy, bardzo takie wyraźne i, i myślę, że zapadające głęboko już po jednym przeczytaniu te słowa z piątego wersetu i dalej.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 Cztery zdania wystarczy przeczytać i już wiemy co tu jest napisane. Już rozumiemy tak. Gdyby ktoś nas zapytał w szkole to weź napisz teraz y, krótką rozpraweczkę y, na temat tego co napisane to byśmy wzięli i napisali. tak? Ten który był w postaci Bożej był równym Bogu. Nie upierał się ale się y, ogołocił, uniżył, przyjął postać sługi. OK, I teraz pytanie, co dalej? tak? Czy yy, patrzymy na cel umieszczenia tych słów tutaj? Cel jest taki, że są to słowa skierowane do wierzących ludzi. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. I teraz nastawienie umysłu. Co może brzmi tak sobie nie jakoś bardzo mocno, ale jest to stwierdzenie, które dotyka, nie wiem czy dobrze powiem, sfery naszego życia, która ma wielki wpływ na to jak żyjemy. Nie wiem czy ja to dobrze od początku do końca ogarniam, bo może jest tak, że nie tylko ma wielki wpływ, ale może tak jest, że wręcz to jest jedno wynika z drugiego. Ale nawet gdyby tak było, że ma wielki wpływ, to patrzymy tutaj na nasze nastawienie umysłu i gdy gdy mówimy o umyśle, gdy mówimy o sercu, może nie, gdy mówimy, ale gdy czytamy, to mogą różne przychodzić nam myśli, tak? Umysł, czyli co? Czyli, czyli mózg, serce, to, to co? Ten mięsień? No nie. Gdy mówimy o umyśle, to myślę, że jakby zamiennie te słowa serce, umysł. Serce to, ja to rozumiem, że serce to jest to, jest ta, ta, to miejsce, gdzie, że tak powiem, mieszka ten, ten ja, ja tam jestem. tak. Nie chodzi o żadne fizyczne kwestie, ale ten, ten ja, który ten nasz duch, tak? I teraz tak. Myślę sobie tak, że Pan Bóg poprzez swoje słowo na różny sposób próbuje docierać do nas i yy, myślę, że takim obrazem yy, dość prostym, ale, ale chyba trafnym jest to, że yy, możemy być różnego rodzaju gliną. Możemy być taką dobrą gliną, która dobrze się daje formować i z tej gliny Tworzy się to, co ma się tworzyć, czyli nie jesteśmy w żaden sposób oporni, nie wiem, krnąbrni czy uciekający sprzed Bożych palców, chcących nas formować. Także to, co Pan Bóg czyni, Pan Bóg czyni w taki sposób, jak trzeba ale my możemy być różnym materiałem i y, nie byłoby dobrze, gdybyśmy mówili Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, jeśli coś, coś nie tak jest ze mną, to, to Twoja wina, nie moja, y, to nie byłoby właściwe. Gdy Boże Słowo dociera do naszych umysłów, rozumiemy o czym jest mowa. Gdy idziemy dalej i to Słowo dotyka się naszych serc, zmienia nasze postawy, zmienia nasz charakter. To jest to, czego potrzebujemy, tak? I na ile są miękkie nasze serca, tak? Ja z, z, myślę ostatnimi czasy, nie, nie chcę jakby mówić tutaj za dużo o sobie, ale gdy tak badam swoje serce, to odnoszę takie wrażenie, że, że Pan Bóg zmiększa to moje serce. I robił to przez trzydzieści parę lat, ale ostatnio yy, próbując to nazwać, yy, co wpływa na to zmiękczanie, przemianę mojego serca, to powiem wam, że to są różne rzeczy. Yy, zanim powiem o tych rzeczach, to żeby mi to nie uleciało, to powiem, że właśnie ta, to zmiękczanie serca bardzo y, zmienia moją postawę wobec w ogóle wszystkiego, tak? Wobec wieczności, wobec mojego życia, wobec y, bliźniego, wobec braci, sióstr. Także y, Widzę, jak, jak ważnym jest, żeby to serce było przemieniane, I jak myślę o tych rzeczach, to jedną z nich jest różne doświadczenia. Pan Bóg doświadcza chociażby zdrowotnie. I bardzo mu za to dziękuję. Chociaż oczywiście tego nie chcę, bo to boli, ale widzę tutaj Boże dzieło w moim życiu. Co jeszcze? Myślę, gdy za granicami naszego kraju, chociażby to, nie, to nie, tylko, nie tylko tam, tak, są jeszcze inne miejsca na świecie, ale chociażby za granicami naszego kraju, ludzie są w stanie wojny, przeżywają różne tragedie: śmierć, kalectwo, utrata. To mnie na różne sposoby to mnie dotyka. I jest wdzięczność, że, że my nie musimy tego przeżywać. Jest jakieś takie współczucie, że ludzie muszą to przeżywać. Jest świadomość zła, która, która które się panoszy po świecie. I, I to pragnienie, żeby być jak najdalej od tego, żeby, żeby żyć świętym życiem. Co jeszcze? Cały czas szukam tego, by patrzeć na osobę Pana Jezusa i od Niego się uczyć. I to jest, powiem tak, moim zdaniem tak po chłopsku to jest ogólnie słabe, że mając, y, będąc 30 parę lat y, w Kościele y, Stwierdzam, że, że, że jestem nie wiem w pierwszej, drugiej, może trzeciej, najwyżej klasie, jeśli chodzi o poznawanie Pana Jezusa. Także nad tym ubolewam, chciałbym go lepiej znać, bardziej kochać. I wiem, że to ma też wielki wpływ na kształtowanie serca, przemianę tego serca. I... Nie wiem czy to z tego miejsca było mówione kiedyś czy w innym gronie rozmawialiśmy na ten temat, że słabością filmów mówiących o życiu Pana Jezusa jest to, że jest pokazany wizerunek. Jakiś aktor odgrywa jego rolę i pewnie tak. No, no, mo, może to być słabość, może jest słabość, ale dla mnie akurat nie jest to słabość, bo tak myślę o tych wszystkich filmach o Panu Jezusie, to jakoś nie wizerunek, nie twarz tego aktora gdzieś tam zapada, ale przekaz, który płynie z tego filmu. Także jak dla mnie, powiem tak, jest to dość pomocne, żeby zrozumieć, że Pan Jezus nie był takim Takim, nie wiem, filmowym supermenem, który miał jakieś śmieszne ubranko i jak potrzebował coś zrobić, to, to leciał, załatwiał. Tylko Pan Jezus był człowiekiem takim jak my i on nas rozumie. I gdy on dźwigał te ciężary, to to były prawdziwe ciężary, to były ludzkie ciężary do dźwigania i w tym sensie chcę powiedzieć, że taki popularny film, który ma swoje właśnie słabości, jakoś tak pomaga mi zobaczyć tego Pana Jezusa jako zwykłego człowieka, tak? który jest z krwi i kości, który ma uczucia i który w doskonały sposób wypełnia wolę Bożą, wolę Ojca i dźwiga te ciężary i może też współczuć nam. Nie chodzi o to, żeby teraz zachęcać do oglądania filmów, absolutnie. Ja tylko mówię, że poznawanie Pana Jezusa, czy przez Boże Słowo, może ktoś, komuś to wystarczy, tak? ale też myślę, że poznajemy Boga w naszym codziennym doświadczeniu. To, gdy się modlimy, On odpowiada na nasze modlitwy, to pokazuje nam Jego charakter, Jego troskę, jego karcącą dłoń ojcowską, no ale są też inne sposoby i tak jak mówię, jakiekolwiek sposoby, które przybliżają nas do poznania Pana Jezusa, do oddania się Jemu, do służenia Mu są OK, mówiąc tak po młodzieżowemu. I teraz wracając do, do tego, co na początku mówiłem, że jedną rzeczą jest zrozumieć, drugą rzeczą jest przejrzeć się w świetle tego, co jest napisane, zobaczyć w jakim miejscu ja jestem, czy to jest moim udziałem. I tak myślę, czy... W naszym życiu mamy tutaj różne y, staże wiary, że tak powiem, y, czytając wielokrotnie pewnie te wersety, y, jak, jak to serce nam pałało do y, zastosowania, do, do praktykowania tego piątego wersetu. Niech będzie w Was takie nastawienie umysłu, jakie było też w Chrystusie Jezusie. I pamiętamy, co, co on uczynił. Uniżył się, tak? Ze względu na kogoś. I powiem wam, że yy, taka postawa, yy, która jest yy, w Bożym Słowie pokazana jako właściwa, wydaje się, że jest w Bożym Sercu. No. Yy, jest Bogumiła, taka postawa to jest coś cennego, to jest pewien skarb. Jeżeli y, mam w sercu właściwą, dobrą postawę i ona kształtuje moje życie, to jest coś bardzo cennego i nie dzieje się dobrze, jak, jak to gdzieś umyka. Można, ja na swoim przykładzie powiem, można się troszkę zapracować. Dużo pracy, sezon, w mojej branży akurat to ma znaczenie, dużo pracy. No i te myśli tam biegają wokół tych spraw, w no, no jestem odpowiedzialnym człowiekiem i podchodzę poważnie do, do tego co robię I, i, i można troszeczkę po prostu stracić Yy, stracić z oczu to, co jest najważniejsze i, i to, to mówię i do siebie, chociaż sobie już to powiedziałem wielokrotnie, ale mówię też to do wszystkich was, że ważne jest, gdzie kierujemy wzrok, ważne jest, jakie postawy serca nam towarzyszą, czym skutkują i jak, jak cenne dla nas to jest, tak? czy, czy Boże Słowo, Boże nakazy są czymś, co gdzieś tam w nawet jeśli tego nie wypowiemy, jest jakby pewne, pewnego rodzaju ciężarem dla nas. O, muszę to, muszę tamto, muszę to, muszę być takiego nastawienia umysłu, jakie było w panu Jezusie. Czy to jest coś, jak czytam i mi to tak dobrze rezonuje? Czy to, czy to mnie, czy serce mi wtedy tak bije takim dobrym biciem? No, To są pytania, myślę, że słuszne, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Tym chciałem się podzielić. Widzę, że trochę nieudolnie to poszło. Wybaczcie. Ale oby Pan Bóg użył tej mojej tutaj słabości do tego, żeby, żeby Jego dzieło w naszym życiu się dokonywało. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Dzięki Ojcze za kolejny dzień łaski Twojej, za możliwość bycia w miejscu, gdzie jest głoszone Twoje słowo, gdzie są bracia, siostry, w których Ty mieszkasz, w miejscu, w którym, jak wierzymy, jesteś pośród nas, gdy wzywamy Twego imienia. Dzięki za wszelkie dobro, które pochodzi od Ciebie, za Twoją ojcowską, miłującą dłoń, która nie porzuca, tylko troszczy się, żeby, żeby właśnie zmieniać, kształtować, napominać, podnosić, pokazywać, jak, jak wspaniałym Bogiem jesteś. Dziękujemy za ten piękny dzień. Amen. Rzemię się za Twoje poświęcenie się dla nas, gotowość, się człowiek, Ty, który mocą Swego Słowa powołamy wszystko do istnienia. Ty panie, który jesteś synem Bożym, wielbionym przez niebiańskie stworzenia, dziękujemy Ci, że uniżyłeś się, że stałeś się człowiekiem że umierzyłeś się aż do śmierci na krzyżu. I dzięki Tobie, dzięki temu, co Ty uczyniłeś, Panie, nasze życie mogło ulec zmianie i wciąż może ulegać zmianie. Pragniemy być do Ciebie podobni. Pragniemy naśladować Ciebie. Pragniemy być tej postawy umysłu, tego nastawienia wewnętrznego, jaki oglądamy w Tobie. I wiemy, że ty wzywasz nas do tego, Ty pokazujesz nam w jaki sposób mamy to czynić, a jednocześnie wiemy, że to też Twoja praca, to Twoje dzieło przede wszystkim. I oto też chcemy się modlić, abyś to dobre dzieło, które w nas zacząłeś, abyś kontynuował w każdym z naszych serc. My chcemy dokładać z naszej strony wszelkich starań, nie być właśnie tą twardą linią, nie być ludźmi sztywnego karku ale chcemy poddawać się Tobie, chcemy uniżać się przed Tobą, chcemy przychodzić do Ciebie świadomi, że potrzebujemy Twojej łaski każdego dnia. I dzisiaj też Panie oczekujemy, że będziesz udzielał nas łaski, że mówisz do nas już teraz, że pociągasz nasze serca po Tobie, że ożywiasz nas, że pocieszasz strapionych, dodajesz uchy, wlewasz nadzieję, Napełniasz pokojem Twoim, radościom Twoim, życiem Twoim. Prosimy o działanie tego ducha w każdym z naszych serc, abyśmy wierzyli, i wywyższali Ciebie i żyli, żyli na Twoim boku. Amen. Amen. Panie Jesu, Wszyscy, też Ci bardzo dziękuję za to, że my, jako Twój lud powołany, yy, jesteśmy jednością. nie ma żadnych granic, nie ma barier i dziękuję Ci Panie też za tą łaskę, że mogę nazywać się dzieckiem Bożym i tę uchwałę oddaję Tobie, Panie, że mimo mojego strasznych czynów, Panie Jezu, Ty okazałeś mi cierpliwość, miłosierdzie i przeniosłeś mnie ze śmierci do żywota. Dziękuję Ci Panie za to i proszę, bym też zawsze pamiętała o tym, zgodnie wyglądawałeś, by moje życie też było wdzięczne. Też Ci dziękuję Panie nasz czas. E, podczas tej uczty duchowej proszę Cię Panie, żeby każdy z nas łakomie po prostu spożywał to, to słowo, to co będzie głoszone, to co było powiedziane, e, żeby w tej kwestii Panie mój, nikt nie był na wiecie, nie był niejakiem. Bardzo Ci dziękuję też za e, słowa, które też e, m, brat czytał i Panie proszę żebyśmy też właśnie pamiętali, że jesteśmy stworzeniem i mamy być sługami, a również niewolnikami Ciebie, Twoimi, więc też proszę Cię o nie i o nas ogólnie, żebyśmy nie letnieli i nie słabli w tym, żeby to nie było też tak, że ma się roszczenia, więc jak Pan. Proszę Cię, Panie a Pan zawsze pamiętała i byście się w tym umierli. I też dziękuję Ci za słowo, które jeszcze nas przygotowałeś i proszę, byś ten czas. Ale. Amen. Panie Jezu, ja też chcę Ci dziękować, że Ty, Panie, poszedłeś pierwszy tą drogą. Panie, wskazałeś kierunek idąc na krzyż, Panie Choroboty. Panie, zapraszasz na tą drogę. Dajesz to pragnienie, żeby iść. Panie, wielki opór widzę w swoim sercu, w sobie, Panie, ale nie chcę, Panie, przestać wierzyć Tobie, że Ty, Panie. Będziesz pociągał, Panie, cały czas, będziesz w tym ustawą, będziesz przemawiał, Panie, do mojego serca, wlewał, Panie, pokutę, będziesz pokazywał, Panie, te sprawy wszystkie, które się Tobie nie podobają, Panie, Twoimi oczami, Panie, już kiedyś to przeżyłem, Panie, dziękuję Ci za to, ale chcę tego więcej w swoim życiu, Panie, pociągaj za Tobą, abyśmy szli tą drogą, którą Ty, Panie, Poszedłeś pierwszy, zostawiając wszystko, Połociłeś się Panie, Panie i ja też chcę się ogłodzić Pani, dopomócz w tym Panie Jezu. Amen. że i posłania nasz, boże, swoje słowa, to było to aby ono wykonywało w na nidość, tak dziób, na telling, nas pracę. Dziękuję Ci z całego serca, za Tak dziękuję Ci, bardzo doskonałego waranty mm. tak do mm. by to Dzień bardzo przez ten czas, który aby prawdziwie uwielbiony, w życiu mm. na co dzień, takie żebyśmy nie będzie. Ja ci dziękuję bardzo, że tak wyraźnie to nas mówisz w dzisiejszych poranek. Proszę Cię ze wszystkim o więc, żebym poddawała się, bo często tak nie jest. I proszę Cię o nas wszystkich. Proszę przemieniaj naszy samotami, ale to nas, ale że też nie jednym to ciebie, bo My musimy przyjść, tak pozwolić. Jak nie, nie, nie. i nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. Nie. Nie. za Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. za Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Chcę dziękować każdego dnia i wyższości. Uwielbiam się za niego. Chwała Валерий nie zostawił jak środę. że Pani, że Pani, Ty też uczyniłeś swój kościół też uczyniłeś swoją docenę w tym kościele możemy Pani przychodzić do Ciebie wysyłać tego świętego imienia dziękując Ci za tą wielką ofiarę, za tą wielką łaskę, za tą wielką miłość, że Pani tam okazałeś Ciebie uwierzyli, bym mogli Ciebie przyjść, Panie Jeszu. Prosimy Cię, Panu Jezu, za tymi, którzy jeszcze Ciebie nie no z nami. jeszcze Ci nie oddalić sił, tak jak jest napisane, że Panie przed Tobą wszelkie Prosimy ja Zobaczmy się za tych wszystkich, którzy jeszcze nie uwierzyli, że Pan Jeszu jest zbawiony. Ciebie, proszę za tę łaskę, za tą wiary, którą. Bo nie stoimy dzięki sobie, lecz dzięki Tobie, Panie Jezu, bo Ty dałeś nam wiarę, Dzieci. dałeś nam miłość, dałeś nam cierpliwość. To wszystko, co było w Tobie, dałeś nam przez Świętego Ducha. Pan Jezu, bądź w nas i w swoim Kościole. Amen. Amen. Спасибо. Będą wydani do odstrzygnięcia, staną się łupem listów. Lecz król będzie się weselił Bogu, będzie się wtrubił każdy, kto na niego przysięga, a usta kazów zostaną zamknięte. Amen. Amen. coś pięknego spotkać się w niedzielny poranek z braćmi siostrami, aby śpiewać Bogu na chwałę, modlić się, rozważać Jego słowo. Nie sprzedałbym tego za wyjazd na najpiękniejszą wyspę na świecie. <głosy> Chociaż nie mówię, żebym nie chciał pojechać na taką wyspę, ale na pewno gdybym miał do wyboru iść do zboru gdzie są bracia, siostry, którzy wielbią Boga, a iść w jakieś piękne miejsce, to długo bym się nie zastanawiał. Także bardzo się raduję, że jesteśmy tutaj razem w ten piękny, słoneczny dzień, kiedy wielu ludzi od rana gna na plażę, gnają w różne miejsca, żeby odpocząć, a my poświęcamy parę godzin, żeby oddać Bogu chwałę, by społeczności świętych, karmić się Bożym Słowem. Będziemy czytali na początku fragment znany, myślę fragment, krótką historię, przypowieść, którą Pan Jezus powiedział z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału. Jeśli macie przed sobą Pismo Święte, czy to na papierze, czy w w telefonie czy na tablecie otwierajcie i patrzcie. Bo gdy patrzymy na tekst, to lepiej przyswajamy i jesteśmy w stanie lepiej myślę śledzić to, o czym mówimy. Panie jeszcze chcę poprosić Ciebie byś pomógł nam skupić się, skupić myśli przy Twoim słowie otworzyć. Ty otwórz prosimy nasze uszy, nasze duchowe, Oczy, abyśmy oglądali Twoją cudowność, Twoje prawdy i abyś Ty przemieniał nas przez Twe słowo. Abyśmy nie pozostali tacy sami, słuchając tego, co Duch ma do powiedzenia, do zboru. Niechaj Twój Święty Duch przemawia do nas. Nie słaby człowiek, ale Twój Święty Duch, który używa słabego człowieka. Amen. Ewangelia Łukasza, XVIII rozdział. W dziesiątym wierszu czytamy, że dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Na początku tego rozdziału, w pierwszym wierszu, Jezus mówi o potrzebie modlitwy. Opowiedział też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać. A więc najpierw Pan Jezus mówi, że ludzie, którzy wierzą w Boga, to ludzie, którzy zawsze się modlą. To znaczy w każdej sytuacji, w każdym miejscu, w każdej potrzebie. Nie znaczy, że non-stop dzień i noc bo nie, nie, nie jesteśmy w stanie, ale zawsze, kiedykolwiek jest za co dziękować, kiedykolwiek jest jakaś radość w sercu, kiedykolwiek jakaś troska, jakiś niepokój, jakieś sytuacje, to wierzący człowiek się zawsze modli. I czasami trzeba się długo modlić o pewne sprawy, tak jak później w tej przypowieści Pan Jezus mówi o tej wdowie, która nachodziła wielokrotnie sędziego, żeby jej pomógł. I Pan Jezus mówi, że my również nie powinniśmy poprzestawać w pewnych kwestiach na jednej modlitwie, ale powinniśmy wytrwale się modlić. Ale to nie wszystko. Nie wystarczy tylko zawsze się modlić i wytrwale się modlić. Ważne jest, z jaką postawą się modlimy w sercu, z jakim Nastawieniem się modlimy, bo za chwilę tutaj opowiada nam historię o dwóch ludziach, którzy przyszli się modlić. I jeden został wysłuchany i Bóg uczynił dla niego coś niesamowitego, a drugi się modlił i mu to nic nie pomogło, nie został wysłuchany. Jego modlitwa była daremna. I prawdopodobnie ten właśnie więcej się modlił, częściej się modlił. Jego modlitwy były bardziej rozbudowane. Może nawet wytrwałe. Ale nie on został wysłuchany. A więc nie wystarczy tylko zawsze się modlić i wytrwale się modlić, i długo się modlić, i dużo się modlić, bo można się dużo modlić i stracić dużo czasu. I nic nie zyskać. I w ogóle nie być wysłuchanym przez Boga. A więc równie ważne jest, z jaką postawą serca się modlimy. I o tym jest właśnie ta przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni. Obaj przyszli, aby się Modlić. Obaj mieli to samo pragnienie, by się modlić. Obaj, jak dalej czytamy, stanęli i modlili się. I to jest wszystko, co ich łączy. To jest wszystko, co jest podobne. To, że chcieli się modlić, przyszli się modlić, stanęli, żeby się modlić i modlili się. A cała reszta jest zupełnie inna. Tylko w tym są podobne. Dzisiaj nas przyszło tutaj ładne grono, żeby się modlić. Ciekaw jestem, ilu z nas zostało wysłuchanych. Gdybyśmy mieli taki tutaj skaner duchowy, żeby przeskanować nasze serca, z jakimi sercami modliliśmy się. Czy to cicho, czy to głośno. Ilu z nas Bóg wysłuchał i odpowie na nasze modlitwy? A ilu z nas, jak ten faryzeusz, wypowiedziało jakieś słowa, ale nie uzyska żadnej odpowiedzi, nie otrzyma niczego od Boga. Więc jakże ważne jest, byśmy zawsze się modlili, Wytrwale się modlili i modlili się z właściwą postawą serca, abyśmy byli wysłuchani, czy nasza modlitwa będzie długa, czy krótka. Jak zobaczymy za chwilę, jednego modlitwa była trzykrotnie dłuższa od drugiego, ale nie ten, który tą trzykrotnie dłuższą wypowiedział, został wysłuchany ale ten, który tą króciutką wypowiedział, ten został wysłuchany. Mamy tutaj dwa religijne bieguny w jednej świątyni. Na jednym biegunie jest faryzeusz. I oczywiście my dzisiaj, myślę wszyscy, czytaliśmy Ewangelię, i dla nas słowo faryzeusz jest negatywne, prawda? Jakie, jakie nam drugie słowo się kojarzy z faryzeuszem? Faryzeusz to fałszywy, hipokryta, obłudnik, nie? To, to jakby synonim wręcz. Dzisiaj ty faryzeuszu, to co znaczy? Ty obudniku, tak? Jakbyśmy do kogoś tak powiedzieli, nie mówmy, ale gdybyśmy powiedzieli, no to raczej w takim kontekście, tak? Zachowujesz się jak faryzeusz, Czyli jesteś obłudny, masz jakieś, stwarzasz jakieś pozory, ale nie kryje się za tym prawda. Natomiast, nie wiem czy wiecie, że faryzeusze byli jak purytanie XVII wieku. Faryzeusze powstali w reakcji na duchowy marazm, na duchową oziębłość, na grzeszność, na odrzucenie Bożego Słowa. Oni postanowili oddzielić się. Słowo faryzeusz znaczy oddzielony. Oni chcieli się oddzielić od tego, co pospolite, od tego, co grzeszne, od tego, co złe. Chcieli poświęcić się modlitwie poświęcić się badaniu, studiowaniu, rozważaniu Bożego Słowa i pilnym przestrzeganiu tego wszystkiego, co jest w Bożym Słowie. Taka idea towarzyszyła powstaniu tego nurtu faryzejskiego. A więc ich początki, ich idea powstania, nie wiemy dokładnie kiedy, ale prawdopodobnie w ciągu tych 400 lat Bożej ciszy od Malachiasza do, do właśnie Jana Chrzciciela, Pana Jezusa, ten ruch się rozwinął. Tyle, że jak wiele religijnych ruchów, które dobrze zaczęły, z czasem skostniały, z czasem te różne rzeczy, które po drodze sobie wymyślili i dodali do Pisma, swoje interpretacje Pisma, dogmaty, które ukuli, stały się tym, co oni podnieśli tak wysoko, że przesłonili pierwotny przekaz Bożego Słowa. Ich religijny status, podziw, jakim byli darzeni przez ludzi, ich starania usilne, żeby się wyprzedzać w tej pobożności. Rywalizacja, która była między nimi, sprawiała, że wiele rzeczy, które robili, robili na pokaz. Robili tak, żeby ludzie ich widzieli. Modlili się, nawet publicznie, nawet stawali na rogach ulic, nie wstydzili się. Ilu z nas odważyłoby się pójść na plac Jakuba Wejhera i tam się modlić, klęknąć na kolana i wołać do Boga o zbawienie tego miasta? Ilu z nas odważyłoby się, tak jak oni, modlić na rogach ulic? Ilu z nas było, jest tak pilnych w dawaniu wszystkiego, w bardzo dokładny sposób z tego, co Bóg nam daje. Oni nawet jak mieli ogródek i zbierali miętę, to liczyli listki mięty i dziesiątą część tych listków, wiecie, obliczali, ile to jest warte i tą część dawali Bogu. Pacy byli pilni, żeby przypadkiem Pana Boga nie oszukać. Koper, mięta, najdrobniejsze rzeczy, wszystko, co mieli ze wszystkiego, oddawali dziesiątą część Bogu w pierwszej kolejności. Zanim cokolwiek dla siebie, najpierw dziesiątą część dla Boga. Pościli dwa razy w tygodniu. Ilu z was pości dwa razy w tygodniu? Nie chwalcie się, ale przed sobą sami sobie odpowiedzcie. Ilu z was pości dwa razy w tygodniu? I to nie taki pościg, że kawka, herbatka, kawka, herbatka, tylko nic, ani jeść, ani pić. Pościli dwa razy w tygodniu. W poniedziałek i w czwartek. Dlaczego? Bo to były dni targowe. Wtedy mogli namaścić no swą twarz, posypać się prochem i pójść na targ. I wszyscy widzieli tych poszczących faryzeuszy. I o, ci to są pobożni. Oni nie, nie robią zakupów tak jak wszyscy w dni targowe. Oni poszczą, oni poszczą, modlą się jak jakiś biedny dawali pieniądze, tak żeby wszyscy widzieli, że oni dają, że oni tacy ofiarni, tacy. Ale w ich mniemaniu to wszystko było chwalebne. To wszystko podobało się Bogu. A dobrze, żeby ludzie to widzieli, żeby brali przykład, tak? Żeby się uczyli od nich, żeby też się modlili, żeby też pościli, żeby też dawali. Mogli sobie to tak tłumaczyć. Może niektórzy tak sobie tłumaczyli. Ale wiecie, jak to jest, jak się coś robi tak publicznie na pokaz, to łatwo jest oszukać samego siebie. Łatwo jest robić coś niby dla Boga, a tak naprawdę patrzymy. O, o, widzą, widzą. Potem jeszcze tak powiedzą, bracie, ty to się pomodliłeś, ale kazanie walnąłeś, wow, nie? Wszystkim poszło w pięty, ale to, tamto, nie? Łatwo jest, wiecie, ulec, tej pokusie robienia, służenia Bogu na pokaz. Bardzo łatwo. I Pan Jezus o tym mówił, że jeśli w ten sposób służymy Bogu, jeśli takie motywy nam towarzyszą w modlitwie, w poście, w dawaniu, jałmużny, czy jakiejkolwiek innej posłudze, to już odbieramy tutaj i teraz swoją zapłatę od ludzi. Od Boga nic nie otrzymamy. Nic On nam więcej nie da. Już dostaliśmy to, na co, to czego chcieliśmy. Jeśli szukamy chwały u ludzi, to dostaniemy. Oczywiście, jak nam się noga powinie, to oni zapomną o tym wszystkim, co dobrego i nas tak obsmarują i dopiero się zawiodą na nas i dopiero będą nas opowiadać. Bo wiecie, bardzo łatwo jest człowieka, którego się gloryfikuje, kiedy mu się noga powinie, łatwo jest go zmieszać z płotem, bo wtedy my sami się lepiej czujemy. Jak taki zgrzeszył, jak taki zrobił to czy tamto, no to ja w jego świetle całkiem dobrze wyglądam. Więc taka jest ludzka natura. I Pan Jezus o tym otwarcie mówi i przed tym przestrzega. Ale kiedy tutaj Pan Jezus mówi o faryzeuszu, który przyszedł się modlić do świątyni, to słuchający go wtedy ludzie mówią, to jest ten, którego Bóg słucha. To jest ten, który jest blisko Boga to jest ten pobożny. Faryzeusz w tamtym czasie nie był synonimem obłudy. Był synonimem pobożności, poświęcenia, gorliwości, szacunku, którym byli otaczani. A więc faryzeusz, a na drugim biegunie celnik. Najgorsza szumowina Najniższe dno. Celnik był uważany za nieczystego i jak ludzie zbliżali się do celnika, to omijali go wielkim łukiem, żeby się nie zanieczyścić. Nikt nie wpuszczał normalnie do domu celnika, chyba że przychodził z żołnierzami po podatki. Rzymianie mieli taki, taką koncepcję, mieli taki pomysł na zbieranie podatków, że wyznaczali dla danego regionu jakąś kwotę, która musiała być zebrana. A więc w tym regionie mieli zebrać jakąś kwotę i wyznaczali sobie spośród Żydów ludzi, czy zgłaszali się tacy nawet i mówili, macie zebrać tyle i tyle i tyle ma być w, w rzymskim skarbcu. A jak coś więcej zbierzecie, to jest wasze. No to kto się brał za taką robotę? Tacy, którzy bardziej miłowali siebie niż swoich sąsiadów. I cisnęli, ile się dało. Jak nie po dobroci, to siłą. Przychodzili z Rzymianami i zabierali, co ludzie mieli w domach. I sprzedawali to. I spieniężali to. I celnicy byli bogatymi ludźmi. Im się dobrze żyło, ale byli w nienawiści u swoich pobratymców, ponieważ ich cisnęli, służyli tym okupującym ich Rzymianom. Pamiętacie, ostatnio rozważaliśmy tutaj Księgę Mateusza i mówiliśmy o tym, że jakieś 60, dobrze pamiętam, 7 lat przed Chrystusem, po 100 latach wolności w Izraelu, kiedy uwolnili się od władzy Greków, Rzymianie ich najechali, a więc tutaj w, tej, w tym czasie, gdy Pan Jezus opowiada tą historię, to jest 90-100 lat już od czasu okupacji rzymskiej. I przez te 100 lat celnicy są najemnikami Rzymu, którzy skubią swoich braci. To nie są ludzie, których w ogóle, którzy w ogóle powinni przychodzić do świątyni. Przez nich cała świątynia jest zanieczyszczona. Nie wiem też, jak sobie wyobrażacie tę scenę, bo jak czytam te sceny, to Adaś mówi, że lubi te filmy. Ja to wolę jednak słowo, bo wtedy moja wyobraźnia pracuje. I kiedyś, jak, jak, jak czytałem tą historię, to od razu widzę to. To widzę, tego faryzeusza widzę stojącego. Widzę tego celnika, ale wiecie, gdzie ich widzę? W takiej katolickiej kapliczce. Takie miałem wyobrażenie, no bo... Yy, Czytałem te historie i słyszałem je pierwszy raz, kiedy jeszcze byłem rzymskim katolikiem. Więc taki jakiś obraz mi się tam wtedy stworzył, że ta świątynia, no to tak jak kościół, nie? I że jeden tam stoi z przodu, a myślałem zawsze ten celnik, że on klęczy i tam bije się w piersi. Natomiast jeśli wiecie, jak wyglądała świątynia i jak tam ludzie się modlili, to tam były zewnętrzne dziedzińce, Był zewnętrzny dziedziniec pogan, gdzie wszyscy mogli wejść. Potem był dziedziniec kobiet, gdzie kobiety się musiały zatrzymać. A potem był dziedziniec mężczyzn, gdzie mężczyźni mogli podejść troszkę bliżej. A potem było już tylko miejsce dla kapłanów. Wewnętrzny dziedziniec był tylko dziedzińcem dla kapłanów. I oczywiście miejsce najświętsze, gdzie tylko arcykapłan mógł raz w roku wejść. Więc tutaj mamy scenę, że jeden na pewno stoi na tym dziedzińcu mężczyzn, faryzeusz. Natomiast celnik, jak czytamy, stanął z dala. Nie wiemy, czy z dala od faryzeusza, czy w ogóle z dala od miejsca najświętszego, czyli najprawdopodobniej na dziedzińcu Pogan jeszcze. Tam Jezus tego nie precyzuje, ale mamy tutaj obraz jednego, który podchodzi blisko i obraz drugiego, który stoi daleko. Jeden Wydaje się człowiek pobożny, człowiek religijny, człowiek, który idzie za Bogiem na całość i jest jak ryba w wodzie, wiecie. On się dobrze czuje. On wie, jak się modlić, o co się modlić. Tak mu się wydaje. Drugi natomiast zupełnie nie pasuje do tego miejsca. Zupełnie jest, jest nieczysty, nie, nie na swoim miejscu, wydawałoby się. Faryzeusz stanął i tak się, i tutaj różne przekłady różnie to tłumaczą, w sobie modlił, ale tak naprawdę tam jest takie słowo, które mówi w kierunku do, pros, greckie słowo, które najprawdopodobniej im oznacza ku sobie się modlił. Jego modlitwa była skierowana na niego samego. Faryzeusz stanął i tak się ku sobie modlił. Zaczął bardzo dobrze. Mówi, dziękuję Ci, Boże. Dobry początek? Czy nie tak powinniśmy się modlić? Czy nie powinniśmy zaczynać od dziękczynienia Bogu? Faryzeusz wiedział, jak się modlić. To był człowiek, który znał Pisma. To był człowiek, który mógł cytować pewnie lepiej niż wielu z nas całe fragmenty Pisma, i wiedział, że Bóg jest Bogiem, który jest godzien chwały i dziękczynienia. I modli się początkowo poprawnie. A nawet gdyby Jego serce było w innym miejscu, to nawet byśmy mogli powiedzieć, że cała Jego modlitwa nie była wcale taka zła. Gdyby nie modlił się ku sobie. Gdyby rzeczywiście modlił się do Boga, do którego kieruje te słowa. Dziękuję Ci Boże. Bo za co on dziękował? Dziękował za to, że nie jest jak inni ludzie. I miał na myśli nie innych faryzeuszów. Nie miał na myśli Mojżesza, nie miał na myśli tych bohaterów wiary, o których czytał. Nie, nie. On miał na myśli tych innych, gorszych od niego. Takich miał na myśli. A więc, dziękuję Ci, Panie, że nie jestem pijakiem. Dziękuję Ci, że nie jestem narkomanem. Dziękuję Ci, że nie jestem złodziejem. Zła modlitwa? Właśnie, wszystko zależy. To nie jest kwestia słów. Bo jak byłem złodziejem i nie jestem, no to dzięki Ci Boże, że nie jestem złodziejem. Jak byłem kłamcą, jak byłem cudzołożnikiem, byłem złoczyńcą, no to mogę dziękować Bogu, że nie jestem. Tak? Jeśli bym w duchu faktycznego dziękczynienia i zrozumienia Jego łaski Mu za to dziękował, to by nie było zła modlitwa. Tutaj problem nie jest tak naprawdę w tym, za co On dziękuje, ale w całej Jego postawie w tej modlitwie. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie. I teraz wymienia tych innych, o których myśli. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. O, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. Hmm? Zaczął od dziękczynienia Bogu, które ogólnie rzecz biorąc jest dobre, ale jego wdzięczność jest oparta na porównywaniu siebie z innymi grzesznikami. On też był grzesznikiem, ale nie był takim grzesznikiem. I porównując się z nimi w ogóle wyglądał jak jakiś ideał. Na, on sam nie dopuszczał się niesprawiedliwości, zdzierstwa, cudzołóstwa i na tle takich ludzi, porównując siebie z nimi, ja to nie piję, ja to nie chodzę na dyskoteki, ja to tam nie oglądam pornografii, ja to nie, nie, nie, nie palę, nie zażywam tego czy tamtego. No, I możesz. Myśleć, sobie, czego nie robisz, i myśleć: O, jaki to jestem wspaniały, bo tego nie robię, tamtego nie robię, a ci robią, tam ci robią, o, ja to jestem, o. I budować sobie wyobrażenie swojej wspaniałości i świętości, patrząc na innych grzeszników. Czy do tego, Boże Słowo gdziekolwiek wzywało, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie, czy Bóg mówi, Żebyśmy porównywali się z bezbożnymi i jak jesteśmy lepsi od bezbożnik, to znaczy, że jesteśmy ok? Do kogo Bóg kazał się porównywać? Do siebie samego. Mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc Bóg wskazuje na siebie, na swój ideał świętości, i teraz porównajmy się do niego. <grym> no już tak wspaniale nie wyglądamy, co? Nikt z nas, najświętszy z nas, najlepszy z nas, poszczący trzy razy w tygodniu, jak staniemy przed Bogiem, to jesteśmy nędzarzami. To jesteśmy, cała nasza sprawiedliwość jak szata splugawiona. Wszelkie nasze starania i wysiłki i modlitwy i posty i cokolwiek byśmy nie tutaj nie, nie nazbierali ze swoich zasług, to wszystko w porównaniu ze świętym Bogiem, ze świętym Jezusem. Okazuje się być marne, okazuje się być niczym. Apostoł Paweł też kiedyś był faryzeuszem i swego czasu uważał się za człowieka nienagannego według prawa. Człowieka, który przestrzegał jak ten faryzeusz pilnie prawa, ale kiedy poznał Chrystusa, powiedział to wszystko, co kiedyś było mi zyskiem, to wszystko, co myślałem, że jest wartością, uznałem za śmieci, dosłownie za gnój. Jeśli chcemy porównywać się ze sobą, jeśli chcemy porównywać się z ludźmi tego świata, jeśli chcemy porównywać się z grzesznikami, to możemy mieć o sobie dobre mniemanie. Jak ten faryzeusz. Jeśli chcemy iść taką drogą, jeśli chcemy ich wziąć za punkt odniesienia i siebie na ich tle oceniać, to będziemy myśleli tak jak faryzeusz. Będziemy mniemali, że jesteśmy w porządku. Ja przed swoim nawróceniem dokładnie taki byłem. Nie robiłem pewnych rzeczy, które robili moi koledzy wokół mnie. Niektóre robiłem, ale zawsze znalazłem się tych, którzy robili gorsze. I na ich tle myślałem o sobie, że jestem fajny gościu, że jestem dobrym człowiekiem, że jestem raczej na drodze do nieba dopóki nie spotkałem Chrystusa. I w Jego świetle zobaczyłem, jakim jestem nędzarzem, jakim jestem strasznym grzesznikiem, jak bardzo zgubiony jestem, w jakiej ciemności jestem. Ale tak długo, jak Jego światłość mnie nie oświeciła, tak długo, jak nie zobaczyłem Jego doskonałości, to porównując się z ludźmi wokół mnie, pijakami, złodziejami, przeklinającymi, Wydawało mi się, że jestem równy kość. Chodziłem do kościoła, co tydzień, pierwsze piątki miesiąca miałem zaliczone. Spowiadałem się, przez jakiś czas byłem ministrantem. Miałem nazbieranych tych zasług do momentu, kiedy nie stanąłem przed Chrystusem. I w Jego świetle, w Jego sprawiedliwości, w Jego świętości okazałem się grzesznikiem, zgubionym. Faryzeusz niestety nie jest w tym miejscu zbliżenia się do Boga, do Jego światłości, w której widzi prawdziwy obraz siebie. Jest w miejscu porównywania się z grzesznikami, z innymi grzesznikami. Jest jak to pokolenie, o którym pisał Salomon w Księdze Przypowieści w 30 rozdziale i 12 wierszu. Jest pokolenie, które we własnych oczach jest czyste. Jest pokolenie, całe pokolenie ludzi, pełno ludzi, którzy we własnych oczach są sprawiedliwi, którzy myślą o sobie, że są sprawiedliwi, że są czyści, ale dalej mówi Salomon, lecz nie są obmyci ze swojego plugastwa. W własnych oczach są czyści, nie widząc swojego brudu. Tak jak faryzeusze nie widzieli, ale Jezus widział. Jezus widział ich fasadę pobożności i widział zepsucie, które było wewnątrz. Widział te trupie kości, widział tą zgniliznę wewnętrzną. Chociaż na zewnątrz nikt by nie pomyślał. Na zewnątrz wydawali się sprawiedliwi, ale wewnątrz byli pełni łupiestwa, i wszelkiej nieprawości. Jak to możliwe, że człowiek, który czyta pismo, który się modli, który pości dwa razy w tygodniu, który oddaje dziesięcinę ze wszystkiego, jest zgubiony, jest niesprawiedliwy. Kochany bracie i siostro, obyśmy, oby nikt z nas nie był w ich gronie, oby nasza sprawiedliwość nie była taka jak Sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Pan Jezus powiedział, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Czyli co? Mamy trzy razy w tygodniu pościć? Czyli mamy... Dawać więcej niż oni dawali? Więcej niż dziesięcinę? Mamy jeszcze więcej? Ile? Ile więcej? To będzie dosyć. <grystanie> jest sprawiedliwość, która jest wynikiem ludzkich wysiłków, ludzkich starań, ludzkich nakładów sił. I człowiek w, tych, w, tej, w tym swoim wysiłku religijnym jest w stanie wiele dokonać. Faryzeusze naprawdę wiele dokonali w porównaniu z innymi. Ale nadal nie byli sprawiedliwi. Nadal Królestwo Boże było przed nimi zamknięte. I przed wszystkimi takimi jak oni. To Pan Jezus jasno powiedział. Nazwał ich plemieniem żmijowym. Nazwał ich dziećmi diabła. Pomimo, że czytali pisma, pomimo, że modlili się, pościli, dawali jałmużnę, robili te wszystkie rzeczy, które prawo nakazywało, starali się być w szczególikach, posłuszni prawu, obchodzili szabat, ze wszystkimi szczegółami. A jednak Królestwo Boże było przed nimi zamknięte. Kiedy się modlili, Bóg ich nie wysłuchiwał. Co więcej, sprawiedliwość zbudowana na naszych własnych dokonaniach, na naszych własnych osiągnięciach sprawia, że Zaczynamy pogardzać innymi, którzy nie mają takich sukcesów jak my. Sprawia, że patrzymy na innych z góry i uważamy ich za nic. Tak jest, tak dokładnie było z tym człowiekiem. Zobaczcie na dziewiąty wiersz. Zanim Pan Jezus opowiedział tą przypowieść, Łukasz podsumowuje powód, jej powiedzenia. W dziewiątym wierszu Łukasz mówi: powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi. Sami siebie oceniali i wychodziło im, że są sprawiedliwi i ufali temu, co o sobie myśleli. Nie wiedzieli, co Bóg o nich myśli, ale oceniając samych siebie. Uznawali, że jest ok, że jest ok, że są sprawiedliwi. I zobaczcie, jaka druga rzecz temu towarzyszyła. Innych, i tutaj wiemy, jakich innych, innych mieli za nic. W ich sercach nie było litości dla celników, dla cudzołożnic, dla tych wszystkich ludzi pogrążonych w jawnych grzechach. Oni mieli grzechy, tylko to były niewidoczne grzechy dla, dla ludzi, dla nich samych nawet. Wiele z nich nie byli nawet świadomi wielu swoich grzechów. Natomiast widzieli tych, których grzechy były jawne i tych mieli za nic. Tych uważali za niewartych w ogóle, żeby istnieli, żeby żyli. Niestety pycha, a szczególnie religijna pycha, jest bardzo podstępna. Kiedy odnosimy jakiekolwiek sukcesy w Bogu, kiedy w jakikolwiek sposób dzięki Bożej łasce cokolwiek osiągniemy, albo kiedy nam się uda dzięki naszym wysiłkom, z czegoś dokonać i coś osiągnąć. Nawet nie wiemy, kiedy pycha wypełnia nasze serca. Zaślepia nas na nasze własne grzechy, na nasze własne braki, na nasze własne błędy. Natomiast uwrażliwia nas na wszelkie niedociągnięcia i wszelkie wykroczenia innych. Jesteśmy jak ten człowiek, który miał belkę w swoim oku, ale źdźbło potrafił zobaczyć u każdego innego. Błędne mniemanie o własnej sprawiedliwości wzbija ludzkie serce w pychę, która ma innych za nic. Nie dostrzega piękna i wartości w innych. Dlatego, że pycha skupia całą uwagę na sobie. To skupienie na sobie jest niezwykle zwodnicze. Jeśli twoje życie kręci się wokół ciebie, jeśli ty jesteś najważniejszy, nie masz tej postawy, o której Adam dzisiaj czytał, która była w Chrystusie, który nie uważał równości z Bogiem za coś, czego się kurczowo trzymał, ale się uniżył i stał się sługą wszystkich. I każdego z nas wzywa do tej samej postawy. Jeśli Twoje życie kręci się wokół Ciebie, jeśli Ty jesteś najważniejszy, Twoje sprawy są najważniejsze, jeśli Twoje modlitwy ciągle krążą wokół Ciebie, Nie modlisz się o innych tyle, ile modlisz się o siebie. To przypadkiem uważaj, żebyś nie był w miejscu, w którym pycha Cię prowadzi. Zaślepia Cię na potrzeby innych, na problemy innych, na zmagania innych. Tylko dlatego, że nie kłamiesz, nie przeklinasz, nie kradniesz, nie pijesz, nie palisz, wcale nie oznacza, że jesteś sprawiedliwy. U mnie za płotem jest taki duży czarny pies. Nie widziałem go, żeby kiedykolwiek pił wódkę, żeby jakieś narkotyki brał, żeby kłamał kogokolwiek. Szczeka dużo, ale raczej nie kłamie. Nigdy nie widziałem, żeby kogoś oszukał, yy, ale co, on jest sprawiedliwy, dlatego że nie robi tych wszystkich rzeczy? To, że czegoś nie robisz, to w ogóle nie oznacza, że jesteś sprawiedliwy. Kołek w płocie nic nie robi, żadnego grzechu nie popełnił. Całe swoje jestestwo w płocie nie znaczy, że on jest sprawiedliwy. To za mało, że nie robimy różnych złych rzeczy. Sprawiedliwość nie polega na nieczynieniu zła, ale sprawiedliwość polega na byciu sprawiedliwym i czynieniu sprawiedliwości, postępowaniu sprawiedliwie, traktowaniu innych sprawiedliwie, zajmowaniu właściwej postawy wobec innych, która jest sprawiedliwa. Rozmodlony faryzeusz uważał, że jego sprawiedliwość nie opiera się tylko na tym, czego nie robi kim nie jest. Miał też powody do chluby z powodu swoich dobrych uczynków, z których tutaj tylko tych kilka jest wymienionych. Tak? Kiedy modli się w dwunastym wierszu, poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. Ale jego lista była prawdopodobnie dużo, dużo dłuższa tego, co robił dobrego. A więc po pierwsze, nie robił tego, co złe, przynajmniej tego, co wiedział, że jest złe. Po drugie, robił to, co dobre. Czy to wystarczyło, żeby był sprawiedliwy, kiedy robił te rzeczy, które prawo Boże nakazywało? Gdybyśmy zobaczyli całą jego listę, i gdybyśmy spisali każdy z nas swoją listę i próbowali zestawić Jego sprawiedliwość z naszą, jeśli chodzi o nasze wysiłki, nasze starania, nasze osiągnięcia, jak byśmy wyglądali przy Nim? Czy by nasza sprawiedliwość była wyższa niż Jego, czy byłaby uu, daleka od Niego? Pewnie różne listy. Różne by osiągnęły wyniki. Pamiętajmy, co powiedział Pan Jezus. Mówię Wam, jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie obfitrza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, żadnym, ale to żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jaka więc musi być nasza sprawiedliwość? Jak sprawiedliwi musimy być, żeby Bóg nas wysłuchał i żebyśmy prowadzili miłe Bogu życie i żebyśmy mieli szeroko otwarte wejście do Jego Królestwa? Posłuchajmy kilku fragmentów. List do Rzymian, trzeci rozdział od dziewiętnastego wiersza. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem. Aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, czyli żaden człowiek. Żaden człowiek, który polega na tym, że wypełnia prawo, nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem. Dlaczego? Dalej czytamy wyjaśnienie. Gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Prawo dowodzi każdemu człowiekowi, że jest grzeszny. Prawo jest sędzią, który na każdego z nas wydaje wyrok śmierci. Mówi, jesteś winny przestępstwa prawa w takiej i w innej sferze. Faryzeusz nie był bez grzechu. Nie robił pewnych grzechów, ale robił inne grzechy. Był winien innych grzechów. Ale patrząc na ogrom tamtych grzechów, wydawało mu się, że jest sprawiedliwy. Wydawało mu się, że w porównaniu z tamtymi, no kto jeśli nie tacy jak on wejdą do Królestwa Bożego. Ale tutaj czytamy, że żaden człowiek polegający na swoich próbach sprostania wymaganiom prawa przed Bogiem nie będzie usprawiedliwiony. Nie ma takiej możliwości. I dalej. Lecz teraz bez prawa. Poza prawem została objawiona sprawiedliwość Boga. To jest tak, to sprawiedliwość, której potrzebujemy. Sprawiedliwy jak Bóg. I ta sprawiedliwość, którą Bóg może dać człowiekowi, została objawiona. Ona jest poświadczona przez prawo i przez proroków. Prawo i prorocy ją zapowiadali, tą sprawiedliwość Bożą. Doskonałą sprawiedliwość. Jest to sprawiedliwość, dwudziesty drugi wiersz, jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa albo w Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Jeśli chcemy, aby nasza sprawiedliwość była obfitsza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, to musimy mieć tą sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która jest darem Boga dla tych, którzy prawdziwie wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy oddają wszystko Jezusowi, którzy poddają się Jezusowi jako Panu, dla których Jezus jest wszystkim, jest całą ich nadzieją. Nie ma bowiem różnicy, mówi Paweł, między Żydami i innymi. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. A zostają usprawiedliwieni za darmo, za darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez ofiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On, czyli Bóg, aby Bóg był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc jest powód do chluby? Kto z nas może stanąć przed Bogiem i chlubić się z czegokolwiek, czego my dokonaliśmy? Gdzie jest powód do Twojej i do mojej chluby? Czym możemy się chlubić przed Bogiem? Czytamy, że powód do chluby jest wykluczony, czyli nie ma żaden człowiek powodu do chluby przed Bogiem. Nie mamy się z czego chlubić przed Bogiem, żaden z nas. Nikt z nas nie może stać przed Bogiem w pozycji chluby z, tego, z powodu tego, co osiągnęliśmy, co zrobiliśmy, czego dokonaliśmy. Tego, tego, co nam się udało zdobyć. Jeśli to jest nasz powód do chluby, to jesteśmy, nie jesteśmy wykonawcami tego słowa. Powód do chluby każdego człowieka został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie. Gdyby uczynki były podstawą do chluby, to mielibyśmy się z czego chlubić. Jedni więcej, drudzy mniej, ale mielibyśmy powód. Natomiast powód do chluby został wykluczony przez prawo wiary. Dlatego, że wiara mówi, że to Jezus jest naszą sprawiedliwością. Że to On jest Tym, który zdjął z nas nasze brudne szaty i przyodział nas w swoją doskonałą sprawiedliwość. Czy masz tą sprawiedliwość? Czy stajesz przed Nim w pokorze, wielbiąc Jezusa, że za Ciebie umarł, że oczyścił cię ze wszystkich swoich grzechów i On sprawia w tobie nową sprawiedliwość. On cię pobudza do życia w sprawiedliwości. On cię uzdalnia do prowadzenia nowego, miłego Bogu, świętego życia. Źródło życia jest w Nim. Sprawiedliwość jest w Nim i tylko przez Niego. Tak więc twierdzimy, wiersz 28, Rzymian trzeci rozdział, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Mam nadzieję, że to dobrze rozumiemy. To nie znaczy, że jesteśmy ludźmi bez prawa i możemy postępować bezprawnie. To wcale tego nie oznacza. To oznacza, że nasza sprawiedliwość nie opiera się na naszych dokonaniach. Nasza sprawiedliwość nie opiera się na tym, co my zrobiliśmy, ale nasza całkowita sprawiedliwość opiera się na tym, co Jezus dla nas zrobił. Wielki problem faryzeuszy, jak i wszystkich religijnych ludzi polegających na własnej sprawiedliwości, opartej na własnych uczynkach, polega na odrzuceniu doskonałej sprawiedliwości, której wymaga Bóg Sprawiedliwy Bóg, która jest darem Jego łaski dla każdego, kto wierzy w Jezusa. Galacjan, drugi rozdział, szesnasty wiersz i następne. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa, w Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy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 Najbardziej wysilający się, najbardziej starający się, najbardziej dokładający wszelkich, wszelkich, wszelkich starań, żeby osiągnąć sprawiedliwość, przed Bogiem nie będzie usprawiedliwiony. Czy to oznacza, że nie mamy dążyć do sprawiedliwości? Czy to oznacza, że wystarczy wierzyć i nic nie robić i to daje nam sprawiedliwość? Oczywiście, że to tego nie oznacza. Po to mamy całą resztę jego listów, w których nam mówi, jaka jest droga sprawiedliwości. Ale mówi, biada tobie i mnie, jeśli polegamy na tym, co my zrobiliśmy. Jeśli budujemy swój obraz, wyobrażenie o sobie. Zobaczcie, ile razy tak jak mi mogło i wam się przydarzyć, że przychodzimy do zboru, i jest nam ciężko się modlić, bo wiele rzeczy nam nie poszło w tym tygodniu i czujemy się niegodni, czujemy się, gdzie to taki tydzień, tyle nagadałem głupot, tyle jakichś tam błędów zrobiłem tutaj, jakieś ale poniosło mnie. I, i stajemy i czujemy się niegodni, niesprawiedliwi, opierając się na tym, co my zrobiliśmy czego my nie zrobiliśmy. Zamiast to wyznać, zamiast się od tego odwrócić i zamiast dziękować Bogu za sprawiedliwość, jaką mamy w Jezusie i śmiało przystąpić do tronu łaski, dlatego, że Chrystus za nas umarł, za nasze grzechy, za nasze wszystkie niedoskonałości, za wszystkie nasze błędy. Nie po to, żebyśmy w nich trwali, nie po to, żebyśmy je lekceważyli, żebyśmy teraz żyli byle jak, oczywiście nie po to, ale żeby dać nam chwalebną wolność od potępienia, od poczucia dystansu, od budowania sprawiedliwości opartej na naszych własnych staraniach i wysiłkach. Efezjan, drugi rozdział od ósmego wiersza. Łaską, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, Zbawienie nie jest z nas, to Boży dar, to Boży dar, to dar Boga, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, jesteśmy Jego dziełem, stworzeni, uczynieni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili, bo Bóg wcześniej je dla nas przygotował. Tak, Jego celem usprawiedliwienia nas jest uczynienie nas godnymi Boga, uczynienie nas dziećmi Boga, uczynienie nas dziedzicami Boga i tego, żebyśmy na tej ziemi sprawiedliwie żyli, dobrze postępowali, czynili to, do czego nas przysposobił i przygotował. Ale nie bazujmy na tym, nie opierajmy na tym naszej sprawiedliwości gdyż każdy, kto polega na czymś takim, nie będzie przed Bogiem usprawiedliwiony. Zobaczcie, co Paweł pisze do Tytusa. Nie, to do Tymoteusza. Drugi, drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział od ósmego wiersza. Paweł mówi, nie wstydź się, nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana, ani mnie, jego więźnia, lecz Miej udział w cierpieniach dla Ewangelii według mocy Boga, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. W wieczności Bóg postanowił udzielić nam swojej łaski w Jezusie Chrystusie i na tej podstawie możemy doświadczyć usprawiedliwienia. Zobaczcie, mówi, to wszystko Bóg zaplanował, to wszystko Bóg przygotował przed wiecznymi czasy w Chrystusie i wiersz dziesiąty, a obecnie Zostało to objawione przez pojawienie się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył najaw przez Ewangelię. I ostatni fragment z listu Tytusa, trzeci rozdział od trzeciego wiersza. Niegdyś bowiem i my... Byliśmy, i teraz zobaczcie, czy się mieścicie w tych epitetach. Paweł się mieścił i Paweł zakładał, że Tymoteusz się mieści i ci, do których pisze, się mieszczą. Ciekawe, czy my się tam widzimy. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, Służący rozmaitym porządliwościom i rozkoszą, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Ja powiem szczerze, widzę się w każdym z nich. Kiedyś myślałem o sobie, że jestem fajny chłop, że jestem dobrym człowiekiem że jestem na drodze życia, ale dzisiaj jest, wiem, że byłem głupi, błądzący, oporny, jak, jak, jak, jak to, jak osioł, błądzący, jakże błądzący, jakże służący rozmaitym porządliwościom. Tak, lecz gdy się objawiła, Dobroć i miłość Boga, naszego zbawiciela. Dlaczego? Dlatego, że chodziłem regularnie do kościoła, dlatego, że miałem zaliczonych 9 pierwszych piątków miesiąca, dlatego, że byłem ministrantem. Czy, czy zasłużyłem sobie na to? Absolutnie nie. Byłem zachłamanym faryzeuszem. Robiłem te wszystkie religijne rzeczy i myślałem, że jestem ok, bo przecież się spowiadam bo przecież nie robię tego. Dokładnie byłem taki sam. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie na podstawie uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, ale według swojego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie, odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego.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 w dobrych uczynkach. To jest dobre i to jest pożyteczne dla ludzi. Widzimy w tych fragmentach, że nasze uczynki nie są podstawą naszego usprawiedliwienia, ale widzimy, że prawdziwie usprawiedliwiony człowiek, pojednany z Bogiem człowiek, nowy człowiek, Postępuje sprawiedliwie, dąży do sprawiedliwości, celuje w dobrych uczynkach. To jest owocem prawdziwego zrodzenia na nowo, nowego życia, umiłowanie sprawiedliwości, a znienawidzenie nieprawości. Badaj swoje serce, czy to masz? Czy jesteś tylko jak ci, którzy przychodzili do świątyni i modlili się i nie byli wysłuchani? Czy na pewno jesteś przyodziany w tą czystą szatę sprawiedliwości Jezusa i twoje życie jest naśladowaniem Jezusa, zdążaniem do bycia jak On? Czy to jest twoje życie, czy to jest twoja wizja, twoja pasja? Czy Jezus jest, tak jak dla wielu faryzeuszy, Bóg był jakimś ideałem, jakimś prawodawcą, jakimś religijnym ogromem, któremu trzeba było starać się sprostać Jego wymaganiom, żeby sobie zasłużyć na Jego przychylność i zdobyć Jego jakąś aprobatę i pochwałę i w końcu uzyskać w nagrodę wejście do Jego Królestwa. To jest minięcie się z Bożą Sprawiedliwością. Jak widzimy, Boża Sprawiedliwość zupełnie na czym innym polega. Ta przypowieść nie uczy nas, że Bóg wysłuchuje grzeszników, a odrzuca sprawiedliwych. Nie, tego nas nie uczy. Ta przypowieść nie uczy, że grzesznicy, tak jak celnik są, mili Bogu, i będą zawsze wysłuchani, bez względu na to, jak żyją. Ta przypowieść tego nie uczy. Uczy nas, że sprawiedliwość wielu jest powierzchowną sprawiedliwością. Dającą fałszywą, złudną nadzieję. Tego nas uczy ta przypowieść. Że jest wielu ludzi, którzy się modlą, przychodzą regularnie do świątyni i myślą, że są sprawiedliwi. Myślą, że są czyści. Myślą, że są dziećmi bożymi. Ale nimi nie są. Opierają się nie na tym, co trzeba. Nie opierają się na Jezusie prawdziwie. Ale opierają się na sobie samych. Na swoich własnych uczynkach i dokonaniach. Łudzą się że są sprawiedliwi, bo nie robią tego, tamtego i tamtego, a robią to, to, to i to. <śmiech> o tym mówi ta przypowieść, że jest to złudna sprawiedliwość. Nas można oszukać. My możemy myśleć, że to faktycznie są sprawiedliwi bracia i siostry, ale Boga się tym nie oszuka. Apostoł Paweł przyznaje, że wielu religijnych Żydów, jego pokolenia, Miało gorliwość dla Boga, ale była to gorliwość oparta na błędnym zrozumieniu Bożej Sprawiedliwości. Jak wszyscy już wyjdziecie, to ja skończę. Jak już nie możecie, ruszajcie. Ja wiem, że powinienem skończyć szybciej, wybaczcie, że przyciągam, ale już kończę. Jeszcze chwilka, jeśli możecie, możecie wstać się, poruszać, spoko. Zobaczcie, co apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, w dziesiątym rozdziale. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się, nie przyjęli, nie zaakceptowali sprawiedliwości Boga. Wielu Żydów tamtych czasów, nie wszyscy, chwała Bogu, niektórzy uwierzyli, niektórzy przyjęli, przyjęli chrześcijana, uwierzyli w Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, ale mówi wielu z nich nie uznali Bożej sprawiedliwości. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku usprawiedliwieniu każdego, kto wierzy. Każdego, kto wierzy. Oczywiście musielibyśmy teraz i pewnie to zrobimy i robiliśmy to już nie raz, ale już nie dzisiaj, obiecuję, precyzować to słowo wiara. O jakiej wierze jest mowa? Wiemy, że nie każda wiara jest zbawczą wiarą. Mówimy tutaj o tej wierze, która prawdziwie otwiera drogę do Chrystusa. To tej wierze, która prawdziwie oddaje się Chrystusowi i która owocuje w dobrych uczynkach. Szczerze pokutujący celnik, który stał z daleka jest żywą ilustracją, Mocy Bożego miłosierdzia, mocy Bożego przebaczenia i ustrawie, usprawiedliwienia na podstawie tylko wiary, bez żadnych uczynków. Celnik nie miał żadnych zasług, które mógłby pokazać Bogu. On tylko widział swój grzech, tylko widział swoją nieprawość. Był świadomy swojej strasznej grzeszności, a jednak w całej swej świadomości grzechu, modlił się. Ten grzech na tyle go przytłaczał, że przyszedł do świątyni, żeby się modlić do Boga. O co się modlić? O Boże miłosierdzie. Celnik stojąc z daleka nie śmiał nawet podnieść oczu ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc, Boże, bądź miłosierny mnie, grzesznikowi. Pan Jezus powiedział, niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Ilu jest tych sprawiedliwych, których Pan Jezus nie przyszedł wzywać do opamiętania? Nie masz ani jednego. Nie masz ani jednego sprawiedliwego. Więc Jezus przyszedł wzywać grzeszników, czyli wszystkich ludzi. Nie masz ani jednego sprawiedliwego. Kto jest zdrowy, że nie potrzebuje uzdrowienia duszy przez Jezusa? Wszyscyśmy jak owce zbłądzili, na, każdy z nas szedł na własną drogę. Wszyscyśmy chorzy, bez Chrystusa, zgubieni. Jezus przyszedł do tych, którzy uświadamiają sobie, swoją grzeszność, swoją niezdolność zbawienia samych siebie. Jak ten celnik biją się w piersi i wołają, Panie Boże, bądź miłościw, niegrzeszne. Na koniec te wiersze, które mówią o tym, jak Bóg patrzy i przyjmuje człowieka, który z takim nastawieniem się modli, z takim nastawieniem zbliża się do Boga. Psalm 34, 18 wiersz. Bliski jest Pan skruszonym w sercu i ratuje złamanych na duchu. Izajasza 57 rozdział 15 wiersz. Tak mówi bowiem wysoki i wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię jest święty. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić, dać życie do ducha pokornych. Ożywić, dać życie skruszonym sercom. Pan Jezus, kiedy skończył tą trzywierszową przypowieść, wybaczcie, że ja tak wiele słów musiałem użyć, żeby chociaż troszkę się do niej odnieść. Pan Jezus jest mistrzem krótkich, jakże bogatych wypowiedzi. Trzy wiersze zaledwie, cztery wiersze. Krótka historia, tak? I Pan Jezus kończy ją mówiąc, mówię wam, że raczej ten celnik, ten, który tak się pomodlił, bijąc się w piersi, wzywając Bożego miłosierdzia, Mówię Wam, że ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, ale nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. Ale kto się uniża, ten będzie wywyższony. Jeśli chcesz się wywyższać przed Bogiem, opierając się na czymkolwiek, będziesz poniżony. Ale jeśli się uniżysz przed Bogiem, pod Jego mocną ręką, On ciebie wywyższy. Jeśli rozumiesz, że nie masz nic w sobie, co jest godne chlubienia się przed Bogiem, ale chlubisz się tylko w Panu Jezusie, chlubisz się tylko w tym, czego On dokonał dla ciebie i dokonał w tobie i przez ciebie, ale chlubisz się w Nim, nigdy w sobie. Kiedy się uniżasz, a Jego wywyższasz, On Ciebie wywyższy. Obyśmy byli, kochani, ludźmi, którzy się uniżają. Obyśmy byli tego usposobienia, które było w Jezusie Chrystusie, który tak bardzo się uniżył. I Bóg go wielce wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imiona. Obyśmy byli tej samej postawy, która była w Jezusie. Obyśmy się uniżali i strzegli się pychy, wyniosłości, samosprawiedliwości, skupiania się na sobie. powstańmy do modlitwy, panie nasz. Ty jedynie znasz nasze serca. Ty jedynie wiesz, jakie motywy stoją za naszymi modlitwami. Czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, tą zbawczą wiarą. Nie chlubimy się niczym w sobie. Nie szukamy ludzkiej chwały. Czy też jesteśmy w gronie tych religijnych obłudników, którzy może potrafią piękne rzeczy o Tobie mówić i sprawiać wrażenie na ludziach, ale dla Ciebie są odrażający. Prosimy o działanie Twojego Ducha w każdym z naszych serc. Jeśli jest tutaj ktokolwiek, kto jeszcze nie przyszedł do tego miejsca skruchy przed Tobą, to nie trwa w tej uniżonej postawie przed Tobą. Panie, zmiłuj się, otwórz oczy. Daj łaskę zawołać do Ciebie z serca. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Panie, wybacz nam. Wybacz nam jakiekolwiek poddanie się temu duchowi pychy, wyniosłości, pogardzania innymi, mniemania o sobie bardziej wyżej, niż powinniśmy. Oczyść nasze serca i daj nam łaskę w pokorze chodzić przed Tobą, aby nasze modlitwy były przez Ciebie wysłuchane, abyśmy mieli szeroko otwarte wejście do Twego królestwa i nasze życie było życiem miłym Tobie i życiem chwalącym Ciebie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. mamy już no tak się, nie wiadomo, że on oh, Dzień bracia, siostry. Jeszcze ze wszystkimi nie przywitałem, bo się trochę spóźniliśmy. Usiądźmy jeszcze na sekundkę. Tak się zachęcamy do tego, jako że mamy wieczerze pańską co tydzień, to się zawsze zachęcamy do tego, żeby to nie było takie, wiecie, już z przyzwyczajenia, tylko no zawsze staramy się pobudzić do tego, żeby gdzieś te serca skierować w stronę dzieła Pana Jezusa i no, jestem bardzo poruszony tym, co mówił Adaś, tym, co mówił Paweł. Adam mówił o tych, abyśmy nie byli tymi ludźmi, którzy przyglądają się Słowu Bożemu i wiecie, gdzie się odchodzą nieprzemieniani. Jestem zdecydowanie pewny, że tu chodzi o to, żeby to Słowo Boże wykonywało pracę w naszym życiu. I mówię to, to co teraz powiem, to mówię głównie do siebie. Bo widzę te obszary, gdzie no, pff, jest ta walka, gdzie jeszcze nie, nie ma tego zwycięstwa w pełni, yy, ale chcę zwyciężyć. I chciałbym pewną rzecz tutaj powiedzieć, uwypuklić, gdy będziemy brali ten kielich, ten chleb, właśnie zwracając yy, yy, na to, co uczynił Pan Jezus, jest pewna kolejność, jest pewna. Musi być pewna kolejność zachowana. Tą kolejnością jest to, że to sprawiedliwość jest na krzyżu, że to zrobił Pan Jezus, że ja nie jestem sprawiedliwy, ale mogę być usprawiedliwiony przez to, co On uczynił. Ja jestem usprawiedliwiony, mam się za takiego człowieka, ale też chcę, wiecie, żyć sprawiedliwie. Czyli chcę jeszcze, żeby, chcę zwyciężać. I tak jak to rozumiem dzisiaj, to... I to też gdzieś mocno do mnie dotknęło mnie, gdy byliśmy teraz na poście braterskim, że chcę dokładać starań, chcę być człowiekiem zdyscyplinowanym, chcę pracować nad tym też w swoim życiu, nad tym obszarem, ale wiem, że to, że mogę teraz właśnie zacząć dokładać tych starań i być tym zdyscyplinowanym właśnie wynika z tego, co wykonał Pan Jezus na krzyżu, i tu czytaliśmy dzisiaj słowa, jak Pan Jezus mówił, że ten był usprawiedliwiony, a ten nie. Ten był usprawiedliwiony, no który się uniżył. I, i tu, mówiąc o tej kolejności, chcę zachęcić siebie i wszystkich do tego, żeby startować do tego, do tego wiecie, dzieła, do tego, yy, yy, do tego starania się, do tego zdyscyplinowania się, właśnie starować, st startować z tego miejsca uniżenia. Najpierw musimy się uniżyć, a potem i do mnie to coraz bardziej dociera. I gdy patrzę na te rzeczy, gdy jestem weryfikowany, a jestem weryfikowany, nawet i dzisiaj, wczoraj, to mnie to nie dołuje, ale patrzę na Pana Jezusa i chcę jeszcze chcę iść za Nim. On mi dał chcenie, dał mi też wykonanie, ale nie w tym sensie, że wiecie, teraz mnie złapie i to zrobi za mnie, tylko to, że mogę wstać, i mogę dołożyć tych starań to właśnie dlatego, że on zrobił to, co zrobił i no, chcę się tego trzymać chcę w to wierzyć i chcę robić postępy i wiem, że wy też i idźmy tylko tą drogą drogą wiary no drogą właśnie wiary tak jak brat powiedział Paweł, że tą wiarę to, to my, nie, my wiemy, że tu nie chodzi tylko o wyznanie tu chodzi o coś naprawdę więcej, więc tym chciałem się podzielić i, i powiedzieć, że jestem w tym boju Taki brat na poście mi powiedział, mówi do, mnie, że, mówi do mnie tak, no czytam Słowo Boże i widzę wiele sprzeczności w swoim życiu. Dodał <grym> w swoim życiu. No i tak jest, nie? I kochani, chwyćmy ten kielich i ten chleb dzisiaj z wiarą, że, a jeszcze jedną rzecz muszę koniecznie powiedzieć, Adam o tym czytał. Też na poście jeden brat zachęcał do tego, żeby wszystko oddać Chrystusowi. Wszystko. I też no, pojawił mi się taki obraz wtedy w sercu, że wszystko to, że On pokazał tą drogę. On był pierwszy, Jezus. On oddał wszystko. I dzisiaj Adam o tym czytał i dzisiaj też moje myśli idą w tą stronę. On oddał wszystko, dlatego ja mogę oddać wszystko. Gdyby On nie oddał wszystkiego, to moje oddawanie wszystkiego i nawet to uniżanie się nie miałoby żadnego sensu, to by w ogóle nic, w ogóle nie byłoby w tym mocy. To chciałem powiedzieć i Pani, e, pomódlmy się, pobłogosławmy ten chleb, ten kielich. E, wierzmy Bogu. Jamen. Powstańmy, bracia, siostry. Będziemy Modlić się, łamać chleb, błogosławić kielich i jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, tak jak Pan Jezus nam przykazał na Jego pamiątkę. Pan Jezus, gdy był tuż przed swoją męką, spożywał z uczniami tą wieczerzę paschalną, wspominającą to wielkie wyjście Izraela z niewoli Egiptu, zapowiadał daleko większą paschę, daleko większe zwycięstwo wyjścia każdego człowieka z ciemności Egiptu tego świata. Wolność w Jezusie. I wziął chleb i właśnie złamał ten chleb i podał swoim uczniom, mówiąc wierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest wydawane dosłownie. To ciało już niedługo miało być zbite, umęczone, przybite do krzyża. Jezus jadł z uczniami tą pamiątkę w zapowiedzi tego, co miał uczynić. My dzisiaj łamiemy chleb jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, wspominając to, co On uczynił, wspominając Jego dzieło krzyża, wspominając Jego śmierć, zwiastując jego śmierci. Jednocześnie patrząc na Jego śmierć przez pryzmat Jego zmartwychwstania, Jego objawienia się jako żyjącego, Jego wstąpienia do niebios i Jego obietnicy powrotu i wiecznego Królestwa. Dlatego jest to radosna, radosny czas, radosne świętowanie tego, co On uczynił. Tego, co On dla nas zrobił. Więc kochani, w takim duchu wdzięczności, w takim duchu radości, uwielbienia, jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, wiedząc, że Jego śmierć nie była klęską, ale Jego śmierć była największym zwycięstwem, jakie dokonało się w historii tego świata. Zwycięstwem nad mocami ciemności gdyż tam, czytamy, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, triumfując nad nimi i zwycięstwem nad grzechem, nad naszym grzechem, nad moim grzechem, nad Twoim grzechem. To Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Więc to jest wspominanie śmierci, która daje życie. Wspominanie tego, który Oddał samego siebie za nas, aby nam darować wieczne życie, sprawiedliwość, która jest doskonałą sprawiedliwością, wolność, nowość, radość, pokój. To wszystko, co się mieści w tym wielkim dziedzictwie Chrystusowym. Módlmy się, dziękujmy Bogu, prośmy Go o błogosławieństwo tego chleba, kielicha, a później też jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, wywyższając Go, dziękując Mu. I ufając, że i to jest część Jego wielkiej pracy w nas, kochani, gdy jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, to nie jest jakiś tylko pusty obrządek, to jest społeczność z Chrystusem, moc Jego krzyża, moc Jego życia, by nas zmieniać, by nas uzdrawiać, to wszystko, co jeszcze w nas chore, co jeszcze w nas grzeszne, co jeszcze krzywe. To jest Jego dzieło w nas, więc w tym duchu uwielbienia i wdzięczności jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha. Jezu, dzięki Ci, Panie, że Ty umarłeś, Panie, że Ty poszedłeś pierwszy tą drogą, Panie, że Ty wskazałeś drogę do Ojca. Panie, że zszedłeś na ziemię, stałeś się człowiekiem, umarłeś za Twój lud, Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że Mogę mieć w tym udział, Panie, i każdy, kto Ciebie wyznaje, kto w Ciebie wierzy, Panie, może mieć udział w Twojej krwi, w Twoim dziele. Panie, pobłogosław ten chleb dzisiaj, Panie, byśmy go, łamiąc, biorąc, jedząc, Panie, byś nam błogosławił, by nasze serca były dotykane, przemieniane, Panie, aby tam płynęła, Panie, w tych sercach chwała Tobie, wdzięczność Tobie i wiara, Panie że możesz nam pobłogosławić na tej drodze za Tobą, że życie nasze może być przemieniane, Panie, że możemy zwyciężać, Panie, nad grzechem, nad słabościami, które są w ciele naszym, Panie, ale Ty dałeś ducha, Panie, dzięki Ci za to i bądź uwielbiony i wywyższony, Panie Jezu. Błogosław ten chleb, Panie. Amen. Amen. Panie nasz, Nasze słowa, nasze pieśni, wiersze, cokolwiek byśmy nie stworzyli, nie jest w stanie wyrazić ogromu Twojej łaski, wspaniałości, miłosierdzia, dobroci, jaką okazałeś nam, grzesznym ludziom. Wielbimy Ciebie i dziękujemy Ci za dzieło Golgoty, za Twój krzyż, za moc krzyża. Za życie, które płynie dla nas, którzy nie polegamy na sobie, ale całą naszą ufność pokładamy w Tobie, w tym, co dla nas uczyniłeś, w tym, co w nas czynisz, i pokładamy ufność, że dalej będziesz w nas czynił, aż do wielkiego dnia Twojego powrotu i Twojego wiecznego Królestwa. Niech się dzieje Twoja wola w nas. Bądź uwielbiony w nas. I daj nam teraz jeść godnie z tego chleba i pić z tego kielicha. Nikt z nic, niechaj nikt z nas nie jest tego chleba i nie pije na sąd, ale ku życiu, ku błogosławieństwu. Zachowaj nas, Panie, od bezmyślnego, pustego, religijnego jedzenia z tego chleba i picia z tego kielicha. Daj nam łaskę uczestniczyć w tej świętej społeczności z Tobą, w duchu uniżenia, w duchu pokory uwielbienia Ciebie i wywyższenia Ciebie, naszego wielkiego Zbawiciela. Amen. Zapraszamy, bracia, siostry. Zostańmy jeszcze, kochani, na koniec do modlitwy. Jeśli ktoś z was chciałby jeszcze wznieść głos do Boga w modlitwie, zapraszam, zachęcam do tego. Siądźmy jeszcze dosłownie na chwilkę. Jeśli ktoś z Was ma jakieś pozdrowienia, to bardzo proszę. Od Alicji? Dzięk tak, dziękujemy, od Alicji córeczki. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiajcie waszą społeczność. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiajcie braci, i siostry w Gdańsku. Dziękujemy bardzo. Z Londynu. Dziękujemy bardzo i też prosimy przekazać pozdrowienia. Dziękujemy i też pozdrawiamy. Ja też przekazuję pozdrowienia od braci, z którymi się spotkaliśmy w Połczynie Zdroju. Było nas tam chyba 60 mniej więcej. Bracia ze Szczecina, z Ciechanowa, z Płocka, z Zakopanego. I z wielu innych. Z Opola tych, co pamiętam, Wrocława, Wrocław, Hajnówka, także bracia z różnych stron. Spotykamy się co trzy miesiące w różnych miejscach w kraju na poście modlitwy. Następny post będzie na początku czy w środku, w środku listopada w Zgierzu. A koniec? To jest Tak? Dobrze, czyli konferencja jest najpierw. W środku jest konferencja w Toruniu, koło 15. a 28. Tak masz, Adaś, rację. 28. w zgierzu postbraterski. Także tych braci, których duch pobudza, żeby jechać i spędzić ten czas w modlitwie, zawsze zachęcamy, zapraszamy. Jakieś może macie jeszcze ogłoszenia, informacje, sprawy, które. Iwan, bardzo proszę. Dziękuję Dziękujemy i też pozdrawiamy serdecznie.